Platformy cyfrowe i Świndel, wszystkie te platformy cyfrowe, które, które mają filmy w swoich, na swoich platformach, tak naprawdę nie dają tak naprawdę za dużo zarobić twórcom. Twórca dostaje marne grosze jeśli chodzi o, o, same, o samą platformę. To platforma bardziej zarabia. Yy, każe ludziom płacać właśnie te abonamenty, to wszystko to, to takie zdzierstwo i wykorzystywanie w sensie, że, że mówię że oni, oni na tym zarabiają a czemu na przykład jest yy, że ludzie nie kupują w pudełkach tak, bo po prostu są leniwi w pewnym sensie się staliśmy leniwi i wolimy mieć yy, ilościowo w sensie że dostajemy tych filmów tam nie wiem tysiąc za, za dwie... 200 zł, albo ileś, albo za 85 dostaniemy tych filmów, tych produkcji, tam nie wiadomo ile. Ale trzeba mieć na uwadze, że te filmy są kasowane, że one po jakimś czasie są kasowane, tak. Bo nie wiem, czy nie opłaca się im trzymać. Oni by mogli to trzymać, tak, ale oni muszą jakieś nowe badziewie wrzucić. To tak nie powinno być, że oni kasują, tylko powinno to być. W sensie, że jak jest serwer, to jak najwyżej jak nie ma miejsca na ten film no to nie powinni kasować go tylko że po prostu powinni tak jakby dokupywać serwery i tak dalej nie? i te serwery opłacać a ja tym bardziej mówię to wszystko kosztuje te utrzymywanie tych serwerów też kosztuje to nie jest tak że to jest takie dobrodziejstwo dobra coś tam obejrzysz tego ale, ale to jest mówię wszystko na zasadzie że nawet te platformy muszą opłacać te serwery tak a oni nie mają nie chce im się tyle opłacać, dlatego wolą, kurde, mówię, wykasować jakiś jeden film, wrzucić coś innego. Mi się to nie podoba w tych platformach, właśnie. Te kasowanie, nie te, te usuwanie tego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że mówię, to, jest, to te platformy wykorzystują, wykorzystują twórców, tak? Tam naprawdę marne grosze za te filmy dostaną. Twórca tam nie wiem ile dostanie, ale dostaje naprawdę mało. Jeszcze się kłócą, kto, miał, kto ma ile dostać i tak dalej, ja rozumiem, bo dla mnie twórca, moim zdaniem, powinien dostać więcej. Nieważne, czy on tam gniota, nakręci, czy on nakręci dobry film, nie, bo już tam w to nie wnikam, bo czasem, czasem naprawdę nie powinien dostać za ten film niczego, bo takie gówno czasem jest, że naprawdę, nie ale yy, to jest wykorzystywanie, to jest wykorzystywanie właśnie, te platformy wykorzystują ten, ten, że oni zarabiają, tak, nie twórca i to jest właśnie też źle yy, skonstruowane, jeśli chodzi o to. I dlaczego na przykład yy, się nie kupuje filmów w sklepach, mówię, bo, yy, bo po prostu ludzie się rozleniwili, tak, ja bym wolał kupić na przykład, nie wiem, Blu-ray'a Blu albo kupić DVD z filmem, tak? Tak jak ja myślę, tak? To ja wolę od czasu do czasu bym wolał kupić płytę DVD z filmem, niż kurwa opłacać takie gówno. No na, na serio. Kupić sobie ten film i to ma te plusy właśnie, że to nie jest zależne od internetu, tak? Masz na przykład sytuację, kiedy tego internetu nie ma. Abyś chciał jakiś film obejrzeć. I go nie obejrzysz, tak? Bo nie masz internetu, tak? No. I to jest ten... Te całe dobrodziejstwo, tak? Że po prostu jak w momencie, że nie masz internetu, kurwa, nie masz niczego. Nie, nie, masz, Jesteś totalnie zależny od tego gówna, tak? W pewnym sensie. A tak jak masz, byś kupił sobie na przykład, nie wiem, kupił sobie jakiś film na płycie, masz tą płytę, wkładasz sobie do napędu i oglądasz sobie... Nie? I to jest ten plus między cyfrowymi a pudełkowymi, że pudełkowe to sobie zawsze włożysz tę płytę, włączysz sobie odtwarzacz i sobie oglądasz. Niezależnie czy ten internet jest, czy go nie ma, sobie ten film możesz obejrzeć. A w przypadku cyfry to nie, nie jest tak, bo musisz mieć zawsze te połączenia internetowe, zawsze musisz mieć. A oni dlatego robią te platformy, żeby przyzwyczaić, że wszystko na łączu jest, i wszystko, że to połączenie, żeby po prostu uzależnić ludzi od, od sieci, tak, żeby to było zależne jak coraz bardziej, tak. W przypadku gier, w przypadku każdej rozrywki wchodzi sieć, co kiedyś tego nie było, kiedyś mogłeś mieć to na nośniku, i to nośnik, to ma ten plus, właśnie w porównaniu z cyfrą, że. Ty to masz i oglądasz, kiedy chcesz. Nie jesteś zależny od od, yy, od usługodawcy internetu. Nie jesteś zależny w ogóle. W żaden sposób. A jak yy, a w przypadku właśnie tego wszystko, co jest cyfrowe, to jesteś zależny w 100%. Bo grać nie pograsz, bo musisz mieć internet. Filmu nie oglądniesz, bo musisz mieć internet. Muzyki nie posłuchasz, bo musisz mieć internet. Chyba, że masz gdzieś lokalnie, no nie wiem, parę piosenek i to wszystko, nie? Gdzieś na komórce czy coś, gdzieś tam. I to jest ten cały szwindel, na który ja się nie chcę godzić, bo ja znam konsekwencje tego, że to, że to jest na zasadzie, żeby ludzi tylko uzależnić od sieci. Żeby to było wszystko na sieci, żeby byli zależni tylko od sieci, tak? No. Dlatego to się wprowadza, takie rzeczy. Dlatego to jest tak skonstruowane. Mówię, kiedyś, kiedyś gra komputerowa, którą kupiłeś tego, to kupiłeś na płycie, tak? Się kupywało na płycie i, i wkładało się do napędu, cześć. A teraz naprawdę oni próbują wcisnąć, że napęd jest zły, że, że to zawyżają ceny tych napędów, tak? Bo też już słyszałem właśnie, że napęd kosztuje niemałe pieniądze, nie? Czy do Playstation, czy do czegokolwiek, tak? No. Bo oni chcą tylko dojść tych ludzi, dojść z kasy. I ludzie zrozumcie, obudźcie się troszeczkę, bo to naprawdę nie jest nic dobrego. To jest, no na chwilę jest dobre, a później płacasz, opłacasz, opłacasz, opłacasz i tego, a ja myślę, że będę, będę wam konta robić, że będę wam nie wiem co robić, że zakładać kurwa Netflixowe konto, ja mam to w dupie, szczerze mówiąc. Ty możesz sobie załatwiać, ale ja konta ci nie zrobię, tak? I bo nie zostaniesz z tym, z tym, z tym bez niczego, tak? Nikt mnie nie zmusi. Ty możesz sobie załatwiać, kurwa, nikt ci, nikt ci konto założył, nie tego, bo ja ci nie będę zakładać. Bo ja uważam, że to jest szwindal i koniec, to jest gówno. Jeden film nakrzysz, a reszta to, kurwa, gówno, a jak, jak oglądnąć ten, to ja i tak na pewno nie będę yy, Naprawdę biedzie obie do tego Netflixa. Ja uważam, że mówię, że to jest po prostu za, za drogie i za, za cwane, tak? Że, że po prostu to jest cwaniactwo. Każda platforma to jest cwaniactwo. Nie tylko Netflix, ale każda. Każda jedna. Każda jedna, co, co oferuje takie usługi. To jest usługa. tak? I to musisz opłacać, kurwa, niemałe pieniądze. A tu masz, kurwa, swoje, kupisz jeden czy dwa filmy ale masz je swoje. Oglądasz, kiedy chcesz. Co chcesz i kiedy chcesz. To, co kupisz. I to jest twoje. I jeszcze dodatkowo nie jest zależne od, od internetu. Tak? Chociaż też by mogł, też na pewno mogą wprowadzać coś takiego, żeby to było zależne od internetu. Nie? Nie. I naprawdę ludzie, pomyślcie trochę. Pomyślcie niż niż idziecie kurde w stronę kurwa myślenia stadnego że stado powie tak że to jest takie super no to idziemy tam bo to jest takie super kurwa bezmyślne takie podejście myślenie stadne się odzywa kuźwa w tym przypadku myślenie stadne jestem jak w stu przeciwny bo trzeba myśleć trzeba po prostu wiedzieć jakie są konsekwencje tego czy nie masz tego internetu na chwilę, czy coś. Już na tego Netflixa nie wejdziesz, tak? Będzie awaria internetu, awaria czegoś. Nie wejdziesz na tego Netflixa. Nie oglądniesz tego filmu. Nie posłuchasz Spotify, tak? Nie posłuchasz muzyki na Spotify. Czy czegokolwiek. Innego, co jest oparte na tych zastranych platformach. No. Także naprawdę, ludzie, przestańcie, kurwa, takie myślenie, bo to jest myślenie leniwych ludzi, kurwa, co, co nie mają czasu na nic, a chcą mieć, tak? Nie mają czasu, kurwa, to w, w, tam ma, nie wiem, 20 minut, kurwa, y, wolnego czasu, no to tam sobie tego, y, coś sobie krótkiego puści, albo po prostu nie 20 minut, może ma godzinkę czy coś i, kurwa, z powrotem do roboty i tak dalej. To jest tylko na zasadzie, że, że, żeby was uzależnić w tym sensie od tego, nie? Że to jest takie niby dobre, kurwa. To jest dobre, ale ma to swoje minusy. Ma to swoje minusy. Co innego, gdyby to było darmowe, w 100% darmowe, to tak. To, to... Bo wtedy nie płaci nawet to, za to użytkownik, tak? A tak... Tak, to zawsze musisz opłacać, zawsze tego i Cię będą doić. Dopóki masz pieniądze, będą Cię doić, tak? A tu kupisz raz, ten, wydasz te, nie wiem, 100, ileś tam złoty, tak? Ale to jest Twoje. I to może stać, i to nikomu nie przeszkadza, że to stoi. Dobra, no jest trochę, zajmuje to trochę miejsca, tak, ale kuźwa jest ten plus, że to jest moje, że to jest moje, że, że kurwa, nie wykasuje mi to nagle ktoś, tak, chociaż z The Crew to zrobili naprawdę totalny szam, totalne szambo, no, typowo sieciowe z szambo, jeśli chodzi o tą grę. To jest, to jest samochodówka którą ja tam może raz czy dwa razy grałem i koniec. Nie? Serwery wyłączyli i mogę sobie tą grę w dupę wsadzić, szczerze mówiąc, bo jest oparta w 100% na sieci. No. I nawet jeśli ja ją będę miał, na przykład w pudełku czy coś, nie mam dostępu, żeby, na bez, żeby był tryb bez sieci, bez, bez sieciowy taki, mogę sobie ją w dupę praktycznie wsadzić. Bo nikt ją, przykładowo nawet jak bym oddał, oddał ją do Lombardu To i tak nikt jej nie kupi tak, Bo ona jest nie do użytku już Bo jest oparta na infrastrukturze sieciowej Że na internecie, tak, zapisy to są internetowe gry I tak dalej, i tak dalej I takie, takie coś już wchodzi nawet w grach, tak I robienie ludzi tak w chuja za przepraszam że, że się na to godzą, nie godźcie się na to Naprawdę, myście ludzie jeżeli my będziemy walczyć, my będziemy będziemy nie złobnić, będziemy po prostu się na coś nie godzić, to tego nie będzie, tak? A jak będziemy przystawać na to, to, to będzie coraz większy bajzel. Już jest zresztą, tak? No. To, że ktoś ma tego Netflixa, dobra, niech się tam kurwa cieszy, stara babka, która kurwa siedzi, a seriale ogląda jeden za drugim kurwa, to tak. Ja rozumiem, ja od czasu do czasu też lubię serial obejrzeć, ale od czasu do czasu, kurwa. A nie, żeby to, kurwa, w, w opłacać yy, tak, żeby mnie innych mimo tego, że ja oglądam, czy nie oglądam, kurwa, a i tak... A i tak... Yy, kasę ściągają, tak? To jest właśnie też szwindel w tym. Sobie I sobie takie dubki zarabiają, bo oni, oni wymyśli to, tak? żeby oni na tym zyskiwali No I jeszcze dodatkowo nam mówią że, że pudełkowe to zło i tak dalej znaczy może nie zło zło ale tego bo oni mają bo, bo na przykład w pudełkowym jak kupisz sobie na przykład nie wiem pudełkową grę to zapłacisz raz oni cię nie mogą maglować na okrągło tak dlatego im to nie pasuje tak umówmy się szczerze to jest cały ten ich Cała ta, ten, cała ta ich nowoczesność kurwa i ja wiem o co mi chodzi i ja wiem czemu się nie chcę zgodzić tak? bo, bo naprawdę bo to jest po prostu wykorzystywanie oni wykorzystują, kurwa, nawet tych twórców tych filmów, że film, kurwa, produkuje tam za ileś tego, a i tak dostanie marne w grosze na tym Netflixie. No to znaczy dostanie, w sensie dostanie twórca Platformy więcej kasy, a twórca, kurwa, tego filmu marne grosze. Bo tak, tak to jest, kurwa, skonstruowane, że, kurwa, nic nie dostają, tak? Podobno. Teraz weszło jakieś prawo tantiemowe, że podobno coś tam mają dostawać, tak? Bo, bo tego. Ale kurwa, wcześniej to było tak, że nie dostawali nic. Że to było takie, wiecie co, no, platforma się bogaci, a wy, twórcy, idź ta w łeb, nie? No. To ja wolę bezpośrednio twórcy zapłacić za ten film w pudełku, kurwa, żeby on miał te 25 czy 100 czy, czy 120, czy ile tam trzeba, ale ja wiem, że płacę temu twórcy, tak? Że nie płacę jakiejś durnej platformy, która kurde wykorzystuje sytuację, tak? No. To tyle.